Rozmowy w deszczu. Słuchacie Radia Wolne Media przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiejszym moim gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke. Witam pana, panie Januszu. Dzień dobry. Pan Janusz jest postacią znaną. W Wikipedii można przeczytać, że był pan posłem na swojej pierwszej kadencji, był pan prezesem Unii Polityki Realnej, obecnie jest pan prezesem Wolności i Praworządności. Oprócz tego jest pan monarchistą, mistrzem krewem w brydżu, laureatem Nagrody Kisiela w 1990 roku i członkiem honorowym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego oraz założycielem Fundacji Indywidualnego Kształcenia. Dodał pan coś do tego jeszcze, czy to już wszystko? Nie, jeszcze dużo można dodać, ale to lepiej pisać o tym, niż mówić, pan? To, nie, to nie są teksty, które należy podawać, bo tak człowiek tego nie spamięta. Trzeba zajrzeć sobie i przeczytać. Oczywiście. Dzisiejsze pytania, które Panu zadam, zostały przygotowane właśnie przez czytelników portalu Wolne Media. Także pytania będą czasami dziwne, czasami nie. Moje pytania są tylko głównie dwa, i rola od moja głównie będzie się sprowadzała do tego, że je Panu odczytam, a potem ewentualnie zadam pytania pomocnicze. Pierwsze pytanie: dlaczego został Pan politykiem i dlaczego bierze Pan udział w tej farsie, jaką jest polityka w naszym kraju? Wie pan, to jest jedyny okres, kiedy dopuszczają nas do mediów, bo muszą, więc y, tak to no, w ogóle starają się udawać, że nas nie ma, trzeba brać udział w tej parze. Y, niedawno wydarzyła się 10 kwietnia katastrofa w Smoleńsku. Y, czy myśli Pan, że to była katastrofa, nieszczęśliwy wypadek, czy może y, zamach przygotowany przez takiej służby specjalne? Praktycznie na pewno wypadek. Wypadki się zdarzają, no, ale dopóki nie zostanie wszystko wyjaśnione, a może już nie zostać wyjaśnione, dlatego że silne podejrzenia, skoro tak długo się nie publikuje głosów pilotów, to być może to się fałszuje, prawda? Dzisiaj się nikomu nie wierzy, a techniki fałszowania są całkiem spore. No więc to w takim razie istnieją pewne podejrzenia, ale tak nauko wszystko wskazuje na to, że żeby to po prostu wypadło. Jakie cechy istotne z punktu widzenia polskiego państwa, pan zdaniem, powinien posiadać prezydent, polityk, no i obywatel? Jak powinien posiadać cechy? Nie wiem, nigdy się na tym nie wiedziałem. Na pewno musi być niezależny i mieć jakiś no, konkretny program, konkretne jakieś pomysły, jak y, prowadzić państwo. Jak się pan zapatruje na jednomandatowe okręgi wyborcze? Platforma Obywatelska jakiś czas temu zbierała podpisy w sprawie referendum, no i okazało się, że tego referendum nie ma, oni są władzy. Jak pan to widzi? Nie, pan, ja będę głosował za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, jakby będzie nie przyszło do, do tego, do czego. I nawet y, mogę przedstawić taki projekt y, w, tej, w tym parlamentowi, jeśli będę prezydentem. Natomiast mówiąc szczerze, nie bardzo wierzę tutaj w jakiekolwiek rozsądne wyniki, dlatego bo na Ukrainie wprowadzono jednomanetowe okręgi wyborcze i się z czym prędzej z tego wycofano, bo okazało się, że wybory wygrywają miejscowi gangsterzy czy, czy, czy wielcy biznesmeni, którzy wydają ogromne pieniądze w tym jednomandatowym swoim okręgu, prawda? I wygrywają je z dziką łatwością. I sądził pan, że do tego też dochodziłoby w Polsce? Całkiem możliwe. Ja nie wiem, powtarzam. Z mojego punktu widzenia jest lepiej, żeby był jednomandatowy, prawda? Także już się Tak, szczerze mówiąc, to jeżeli już mamy mieć w ogóle pu, demokrację, to y, proponuję już system wyborczy, opisany przez świętej pamięci profesora von Honhajka w jego postaci wolności. A co to był za pomysł? To jest bardzo prosty, no. Von Hayek mówi tak... Y, no, chcecie mieć demokrację, no fu, system, ale jak chcecie, to trudno. Yy, chcecie mieć zasadę jeden człowiek jeden głos, kłopota, kłopota zupełna, chcecie? Trudno. Odpowiem sobie na pytanie, na dwa pytania. pierwsze, co ile lat są was wybory? Co cztery? Ok, świetnie. Yy, w jakim wieku człowiek się najlepiej zna na polityce? No, jak ma lat, lat 18, to no, tam od odwójna republika od, od, od, od Republiki, a mając lat 75 chyląc ku ziemi poradlone czoło. Takie widzi świata koło, jakie ten premie zakreślał, o czym mówił Mickiewicz. Powiedzmy, że w wieku lat 40, tak? Na ustaleniu. Świetnie. To wprowadźmy zasadę, że człowiek głosuje raz między 40 a 44 rokiem życia. Jeden człowiek, jeden głos. Myślał Pan także o tym, żeby osoby, które powiedzmy, trafią do Sejmu czy do Senatu, sprawiały swoją funkcję tylko raz lub dwa razy w życiu. A nie tak teraz, że co wybory to mogą kandydować. Tak, ale to dotyczy na przykład prezydenta. Chciałbym, żeby prezydent miał dłuższą kadencję, a nie był wybieralny ponownie. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli prezydent ma szansę reelekcji, to on wtedy, zwłaszcza w drugiej połowie kadencji, już nie działa tak, jak by chciał, tylko podlizuje się elektoratowi, co jest niebezpieczne, bo chce być wybrany po raz drugi. Nie? Działa pod publiczkę, także nie powinien mieć prawa reelekcji. Co do, co do innych ciał, to ja w ogóle jako demokratę, jako antydemokrata nie życzę sobie, żeby, żeby parlament uchwalał jakiekolwiek ustawy. Parlament jest od gadania, jak sama nazwa wskazuje, no i od uchwalania podatków, no bo mm -hmm. tylko przedstawiciele ludu mogą decydować o tym, czego lud sobie, sobie życzy. Natomiast, natomiast Sejm ufający ustawy no to jest śmiech na sali. Zresztą widać dokładnie jakie te ustawy są. Jak się pan zapatruje na kwestię pozbawiania im, immunitetów poselskich? No bardzo źle. No przede wszystkim pozbawić w ogóle nie można, bo nie ma jak podbawić mogliby ci, którzy na niego głosowali. Jak powiedziałem, wybory są tajne, no to nie wiadomo, kto, kto głosował na człowieka. To, to jak, jak go odwołać? To jest technicznie niemożliwe. E, a może po wyborach po prostu, traciliby przynależność partyjną. Znaczy, że kandydują do wyborów, powiedzmy, pod standardem jakiejś partii, a po wyborach e, są całkowicie niezależni od tych partii, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak teraz, że mamy dyscyplinę partyjną i tak dalej, głosują nie tak jak są. Nie, nie, nie, to, to, to nic nie da, to jest formalność, tak że oni zależy od tego, jakim się chce, prawda, e, to, to nie ma znaczenia, e, natomiast, natomiast, no już to jest, nie, to posłowie muszą być niezależni od siebie, muszą kierować się swoim sumieniem, prawda, rozumem, etc., I bo celu mają do nich zaufanie, albo nie, e, jeżeli mieliby y, posłowie być odwoływalni, to lepiej już zróbmy demokrację bezpośrednio, jak w Szwajcarii. Jeden z czytelników zadał pytanie to tutaj dla Pana. Kim dla Pana jest Antoni Macierewicz? Ja za bardzo tego pytania nie rozumiem, no ale... Kolega szkolny jeszcze. Natomiast jest człowiekiem, który no, chyba z błędów młodości Kołcze wara już się, już się wyleczył. Nie do końca niestety. Natomiast mam do niego bardzo, że tak powiem, mamy bardzo wiele wspólnych celów w tej chwili w polityce. Obalenie tego, co się działo. Natomiast mam do niego ogromne pretensje o to, że nie wykonał mojej uchwały ilustracyjnej, bo ujawnił tylko tych agentów UB i SB, którzy już nie pracowali dla UOP w tym momencie. Nie? Także byłoby lepiej, gdyby że nie ujawnił w ogóle. To byłoby lepiej. A tak, a tak ujawnił część, mniej więcej jedną siódmą, a reszta dalej siedziała na sali, na sali sejmowej i śmiewała się w żywe oczy. Wzajemnie dowiedzieli się o sobie, bo przy myśleli, że, że każdy z nich to jest jedna, jedna czarna owca. Także przekonali, ilu ich jest powstało coś na kształt partii, partii antylustracyjnej mm. e, jawnej no i, i, i, i to niestety jest, jest o, o nieszczęście. Także, także mam, mam, mam o to, to prezentację. Trzeba jeszcze pamiętać, to już nie jest wina kolegi Macierewicza, że on ujawnił tylko agentów SB, a nie ujawnił agentów WSI, jeśli nie miał w ogóle. Jak pan widzi możliwość zrealizowania idei porozumień sierpniowych, które do dzisiejszego dnia nie zostały zrealizowane? No bo chwała ogóle, że nie były zrealizowane. Proponuję, żeby ktoś przeczytał sobie te 21 punktów. To wcale nie, nie jest tak łatwo znaleźć w internecie, muszę powiedzieć. No jednym z, punktem, jednym z punktów było na przykład, że mają być czyste wody w rzekach. No tak, no to czyste wody tam, że większe, większe podziały kartkowe dla kobiet ciężarnych, jakieś takie rzeczy. No. E, to, to się, to się kupy, kupy, kupy nie trzyma oczywiście, co nie znaczy, że część nie jest słuszna, prawda? Mm -hmm. To jest inna paraka, no jak się robi 21 postulatów, to które z nich muszą być sensowne. Nie? Tak na, na oko, ale to... W ogóle są w że absolutnie. I gdyby to, to wprowadzić w życie, to daleko byśmy nie zaszli. Co pan sądzi o pomyśle powołania organu sądowniczego, e, który analizowałby poczynania władzy e, na bieżąco i w razie czego podejmował, e, jakby na przykład podjęli jakieś złe decyzje, e, ewidentnie sprzeczne z interesem społecznym, e, jakieś rozprawy pra, e, prawnokarne. No zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, panie, to nie jest organ sądowniczy to jest kontrolny organ, organ ludu coś, coś tam w Rzymie byli dwa trybunie ludu, potem czterej nawet zdaje się znaczy, chodziło mi o to, że powiedzmy, że rząd sprawuje władzę i w pewnym momencie podejmuje ewidentnie rażącą decyzję no i chodzi o to, żeby w czasie, kiedy sprawują tą władzę, można było ich podać do jakiegoś... Bo, przepraszam bardzo, to zupełnie co innego to nie, nie chcę, panu, żeby chciał taki, taki sąd. Tylko, istnieje normalny sąd i organy konstytucyjne, jakieś, zainteresowani ludzie, mogą się tutaj odwoływać do dowolnych sądów. W Wielkiej Brytanii istniał, nie wiem, czy to dzisiaj istnieje, prawda, rito prohibitor, które to postanowienie mówi, że jeżeli na przykład, administracja na przykład przyjdzie Panu rozwalać Panu ogródek, bo tam chce, chce coś postawić, prawda, w Pańskim ogródku, to pan leci do najbliższego sądu, dostaje od niego Lito Prohibeor i yy, w tym momencie, w tym momencie nikt nie, nie może panu tego wórka tego ruszyć, bo sąd, sąd powstrzymuje do tej administracji do rozprawy sądowej, która się odbywa bezwłocznie na drugi dzień, sądowa, ale na razie jest litrof Prohibeor zatrzymuje, zatrzymuje y, działania działania administracji. O to, o to pewnie panu chodzi e, To znaczy chodziło mi o to, żeby powstrzymywać e, ustawy, które są szkodliwe dla Państwa, zanim jeszcze wejdą w życie, na przykład e, Myślę na przykład o czymś takim, że może każdą ustawę, która jest przygotowana zanim podpisze on prezydent, żeby była na przykład zopiniowana przez... W tym momencie właśnie od tego jest prezydent, który kieruje ją on, on do Trybunału Konstytucyjnego. No, taka mechanizm Tak, wszystkie. ale nie wszystkie, nie zawsze prezydentem jest osoba, która te ustawy chce kierować. W pod uwagę... No w takim razie pan powołuje, postuluje powołanie Trybunów Ludu, takie było w Rzymie. Starożynie. Może wyjaśnię to inaczej. Powiedzmy, że mamy Sejm, uchwala coś Sejm i zanim, powiedzmy, poszłoby to do podpisania do prezydenta, jacyś prawnicy sprawdzaliby zgodność każdej ustawy proponowanej z konstytucją, zanim ona od tego pisantem. jest Trybunał Konstytucyjny na litość boską. No, pan se... no ale no... często mamy tak, że wchodzi w, w życie jakaś ustawa, która jest sprzeczna z konstytucją i się ludzie o tym dowiadują, na przykład po kilku latach, bo nikt jej nie miał siły zaskarżyć. A tutaj chodziło mi o to, żeby zanim ta ustawa wejdzie w życie, była sprawdzona. No, ale właśnie od tego jest prezydent, który musi każdą ustawę podpisać i ewentualnie skierować skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Może również nie podpisać, nawet bez skierowania do Trybunału Konstytucyjnego z powodów niezgodności z prawem, tylko z innych powodów. Prawda? Natomiast pan tutaj, ale przecież nie tylko on, dowolna grupa posłów, chyba chyba musi być 15 albo więcej, może, nie nie pamiętam dokładnie ile jest, może, może się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego z czymś takim. I oczywiście Trybunał powinien to na, na drugi dzień rozpatrzeć. Natomiast, natomiast, także to, przepraszam bardzo, jakieś niewydarzone pytania są. Natomiast jest inna sprawa, bardzo poważna z tym związana. Mianowicie w Polsce panuje taka dziwaczna zasada, że ustawa wchodzi w życie. Ktoś się odwołuje do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że ta ustawa jest z Konstytucją, po czym daje Sejmowi czas, na przykład 6 miesięcy, na dopasowanie tej ustawy do Konstytucji. Czyli powstaje absurdalna sytuacja, w jednocześnie obowiązuje konstytucja, w której artykuł bodaj trzeci mówi, że przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio i jednocześnie obowiązuje jeszcze ustawa, która jest ją sprzeczna. No faktycznie jest to trochę dziwne. Nie, to trochę świadczy, To tu wariaci są w tym. Jeżeli koledek konstytucjonista w innym kraju by o tym wiedział, to po prostu ryczałby ze śmiechu, że to jest niemożliwe. W Stanach Zjednoczonych na przykład, w Stanach Zjednoczonych na przykład jeżeli sąd orzeknie, Sprzeczność z konstytucją jakiejś ustawy, to nikt jej nawet nie odwołuje. Bo po co? Ona automatycznie w tej części, gdzie w związku traci, traci ważność. Nie trzeba jej odwoływać. Prawda? Konstytucja ma nadrzędną wartość nad ustawami. Jeżeli sąd stwierdzi, że ona jest sprzeczna, to po prostu nie trzeba jej odwoływać. Ona po prostu traci ważność. Prawda? Nie cała, tylko ten kawałek, który tam jest sprzeczny z tą konstytucją. We Francji od tego jest nie Trybunał Konstytucji. Teraz pozostaje jeszcze jeden problem. Na przykład, no właśnie przykład. Pan Lech Wałęsa jako prezydent odwołał stanowiska szefa Krajowej Rady Krajowej Rady z Telewizji Pana Orany Boskie Marka Markiewicza tak? odwołał. Po czym? Trybunał uznał, że było to bezprawne. Bo Rzeczywiście w Konstytucji jest że prezydent powołuje, ale nie jest napisane, że może go odwoływać. I słusznie zresztą, nie, nie powinien odwoływać. Nie się słuszne czy niesłuszne, tak jest w Konstytucji, tak Trybunał to uznał. W tym momencie, Powinien zostać przywrócony pan Marek Markiewicz i wszystkie akty podpisane przez tego kogoś, kto go zastępował w tym czasie, powinny być uznane za nieważne, prawda, no bo skoro nieważna była jego decyzja jego odwołaniu, no to oczywiście on, ten, ten jego niby następca nigdy nie był, nigdy nie był szefem telewizji, prawda? A mimo no, to obowiązują te ustawy. Ale skąd? Pan Markiewicz nigdy, nigdy nie wrócił na potem, potem prezesa telewizji. Także... Także mamy jakieś zupełnie absurdalne, od samej góry absurdalne, to co się dzieje na dole, to jest tylko odbicie, znaczy powielanie tego absurdu gdzieś tam w dół. Prawda? Musimy, mm -hmm. ja, ja, to, ja o to powiem, jako, jako prezydent zadbać, musimy mieć spójny i logiczny system prawny. Jak pan sądzi, jaki teraz ustój, ustój polityczny panuje w Polsce? Demokracja, korporacja, nic, czy coś innego? Znaczy, formalnie mamy znowuż sprzeczność po artykuł, któryś tam w konstytucji, też jeden z pierwszych, chyba szóstej pamiętam, mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawa realizującym zasady sprawiedliwości społecznej. Otóż to wszystko z tobą jest sprzeczne. Albo ma się państwo demokratyczne, w którym, w którym się yy, wykonuje wolę ludu, to jest państwo demokratyczne, albo jest państwo prawa, w którym wykonywane jest prawo niezależnie od tego, co lud o tym sobie myśli. Prawda? Nie może być półdemokratyczne państwo prawa. Ale jeszcze oprócz tego, one jeszcze ma realizować zasady sprawiedliwości społeczne. I teraz, jeżeli te zasady sprawiedliwości są sprzeczne z wolą ludu i sprzeczne z prawem, albo sprzeczne tylko z wolą ludu, a nie z prawem, to co, co mają robić ludzie, prawda? Jest to po prostu, do tej konstytucji wpisano takie różne rzeczy, żeby zadowolić i konserwatystów, prawda, i zwolenników prawa, i demokratów, i socjalistów, bo wpisywano takie coś, żeby był kompromis. I teraz my wszyscy cierpimy, bo to jest po absurd kompletny. Żyjemy w świecie absurdu, to państwo jest śmieszne. Polska, a przecież państwo to są jego ustawy, Polska jest państwem śmiesznym, bo ma po prostu absurdalne ustawy. Dlaczego politycy po zdobyciu władzy przestają rozmawiać ze społeczeństwem, podejmują decyzje często wbrew woli narodu, jak na przykład podpisanie traktatu lizbońskiego czy udział w nowych wojnach? Ale najmocniej pana przepraszam, jak się policji mają kontaktować ze społeczeństwem, zostali razem? Chodzi na przykład o przeprowadzenie referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, którego nie było. Ale jednym, ale jednym się podoba ten traktat, drugim się nie podoba. Ci posłowie realizują wolę części społeczeństwa, a drugie części nie realizują. No, z całą pewnością są tacy, którzy chcieli podpisania tego traktatu, a tacy, którzy nie chcieli. Nawiasem mówiąc, jak była mowa o traktacie akcesyjnym jeszcze do wspólnoty europejskiej, w 2004 chyba roku to było, tak? Miałem takie duże spotkanie na ponad 300 osób. Yy, wrzaski były na sali, dyskutowali między sobą o tym, o tym traktacie. To były bardzo takie duże, duże emocje. I ja przerwałem nagle, bo miałem na szczęście miałem nagłośnienie, więc mogłem przerwać. no zio, z wielkim wrzaskiem i spytałem się, kto z Państwa przeczytał ten traktat. I proszę pana, na te 300 osób ani jedna ręka się do góry nie podniosła, rozumie pan? Ani jedna. No i głosowali za, a nie wiedzieli nawet za czym. Głosowali za albo przeciw prawda głosowali za bo przeciw ani jedni ani ludzi nie przystali tego, tego traktatu. Ale dlaczego mi pani powie, ludzie, którzy tego nie czytają, mają decydować? Wybaczy pan, ale ja nie jestem półdemokratą i sobie nie życzę, żeby ludzie, żeby, bo nie po nigdy go nie przeczytał, ale mogę się założyć, że gdyby połowa z tych ludzi się zawzięła i przeczytała, to i tak, to, to, i tak z tej połowy 99 by go nie, nie zrozumiał. Więc ja jestem przeciwny, żeby lud o czymś tam decydował, bo lud się nie zna na tym. Jest bardzo niewielu ludzi w Polsce, może 3%, może 4%, może dwa, którzy mniej więcej się orientują na polityce, taka szlachta powiedzmy sobie, I to ona powinna decydować, a nie, a nie proszę pana, lud, który jest bardzo lud, członkowie ludu się bardzo dobrze znają na tym gdzie kupić tanie, coś tam prawne, albo, albo jaką sobie wybrać, wybrać kobietę na żonę, i to oni powinni o tym decydować, natomiast nie mogą decydować o tym, co robi pan czy ja, bo to są nasze sprawy, prawda? No ale weźmy pod uwagę, chociażby demokrację bezpośrednią w Szwajcarii, tam ludzie interesują się ustawami, głosują nad nimi i tak dalej i są powszechne, powszechne referenda, co dwa lata zdaje się. Cenci bywają, na, ale prawie potrzeby, ale wie pan, to nie jest tak, że nad każdą ustawą się robi głosowanie. Referenda są tylko nad takimi sprawami, no, które lud może zrozumieć, na przykład możemy robić referendum na temat kary śmierci, bo każdy mniej więcej wie co to jest kara śmierci, prawda? można robić re referendum na temat czy budować minarety, prawda? czy zakazać minaretów albo nie, referendum takie tak, tak, tak można zrobić. Natomiast nie można robić referendum na temat powiedzmy sobie, działania systemu podatkowego, ponieważ proszę pana, 99% ludzi nie ma zielonego pojęcia jak działa system podatkowy. Znaczy, oczywiście każdy wie jak unikać podatków, to, to, to, to, to wie każdy oczywiście, ale ja nie mówię o tym jak, jak unikać podatków, tylko o tym jak działa system podatkowy. Nie? I, I tego nikt nie przecież. Dam taki, taki przykład, ja, to jest taki test dla mnie. No. Człowiek jest stolarz, tak? prywatny stolarz, pojedynczy stolarz, robi stoły. Nie? I ten stolarz sprzedaje je załóżmy za 100 zł ten stół, na ustalenia uwagi. Tak? W, w tych 100 zł to jest podatku 50 zł dla ustalenia uwagi, a 50 to, są, to, jest, to jest ten, ten, ten stół, tak? Dobra, z jego zyskiem, zyskiem tego stola. No. dlaczego on go sprzedaje za 100 zł, a nie za 150? jakby sprzedał go za 150, to by jego zysk był dwa razy wyższy, prawda? więcej tam, koszty jeszcze w sumach, 10 razy wyższy był. Dlaczego ten stolarz nie sprzedaje go za 150, tylko za 100? Ano dlatego, że za 150 go nie sprzedał, prawda? Inni konkurenci umieją też zrobić stoły w miarę tanio i, po to, i on musi sprzedawać to za złotych polskich 100. Konkurencja na nim to by było. Powiedzmy, że ja zlikwiduję podatki, podatek od tego stołu dla ustalenia uwagi w całości i i, i yy, w tym momencie, w tym momencie co się stanie z ceną stołu? No, cena stołu będzie musiała spaść do 50 zł. z dokładnie tych samych powodów. Tak samo jak w tym, teraz on nie może sprzedać za 150, bo konkurent my, tak samo nie będzie musiał sprzedać drożej niż 50, bo yy, konkurent będzie umiał zrobić sprzedać za 55, prawda? I także jeżeli odmniejszymy podatki od stolarza, to nie stolarz na tym zarobi, tylko zarobiamy klienci stolarzy, którzy kupują stoły. Oczywiście też zarobi, bo po niższej cenie sprzeda więcej stołów, to jest inna para kaloszy, prawda? Tak, no, klienci będą mieli więcej pieniędzy, to mogli więcej artykułów kupić. Ale tego nie rozumie 90% obywateli, rozumiem, tak? No we Szwajcarii akurat głosowali też nad podatkami. No, Szwajcarzy, Szwajcarzy, ale proszę pana, samo to, że istnieje podatek dochodowy, świadczy o tym, że ludzie nie rozumieją, jak działa z tym podatkowo. Może teraz pytanie z innej beczki, kto jest pana zdaniem bardziej dla Polski szkodliwy, PiS czy PO? To nie ma żadnego znaczenia, bo to oni i tak, i tak realizują, re, realizują zalecenia z Brukseli, więc co za różnicę. To pana zdaniem w takim razie rządzi na świecie. Kto, a nie co? Na świecie, no jest bardzo wiele państw, których bardzo, bardzo różne ustroje i bardzo różne yy, działają w nim ciała. Są też różne ciała międzynarodowe w odkościu katolicki, prawda? Które mają jakąś tam wpływ na władzę, czy powiedzmy Masoneria, która ma jakiś tam wpływ na władzę czy Fundusz Walutowy Międzynarodowy, który gdzie zresztą, te można mówić o Komisji Strójstronnej, to jest takie. To jest takie. No, przebudówka grupy Bilderberga. No nie, nie, nie, no nie, no nie, no nie. Grupa Bilderberga w tej chwili straciła zupełnie znaczenie tamtych chwili... było. Każdy prawie może przyjechać, przyjechać zastępcy, zastępcy tam prezesów jakichś małych firm tam przyjeżdżają już w tej chwili. W tej chwili komisatowej strona zastąpiła Grupę Wielberga, to jest poważne ciało. Grupa Biela kiedyś była bardzo poważna, tam przyjeżdżał prezydent USA, przyjeżdżał, prawda, tam tacy ludzie przyjeżdżali. Teraz to już czasami się pojawił wiceprezydent, to już straciło znaczenie. Pan Olechowski tam sobie jeździ, z Grupę Wielberga. No, to jest bardzo reformy, ale już nie, nie, nie ma żadnych, żadnych, że tak powiem, nie jest, nie jest to, że tak powiem, um, organizacji. Podobno jest pan masonerii. Czy to prawda? Nie, nie. Bzdura zupełna. Moje odpowiedzi o masonerii są znane. Natomiast nie należy do ludzi, którzy wieszają psy na każdej masonerii. Nawet uważam, że masoneria, zwana klasyczna, to brytyjska masoneria, angielska, jest nawet naszym sojusznikiem. Przynajmniej może być naszym sojusznikiem. Natomiast jestem zdecydowanym wrogiem takiej pseudo-masonerii, która się nazywa Wielki Wschód Francji która tak naprawdę to jest, to jest tajna jaczejka komunistów i tyle. Wielki Wschód Francji tym się różni od masonerii, że po pierwsze przyjmuje kobiety, że on sam nie przyjmuje, ale uczymy stosunki z była humain jeszcze połowa w połowa Wielkiego Wschodu jest za przyjmowaniem kobiet, tworzy się osobne loże dla kobiet w Wschodzie, po drugie jest ateistyczna, mason musi wierzyć w Boga, nie można być masonem, nie wierząc w Boga, Natomiast Wielki Wschód dokładnie odwrotnie, jest programowo laicystyczny. Głównym problemem, na Wielkiego Wschodu Francji jest to, że w Alzacji jest konkord, którego nie można zerwać. Bo to były taka warunki wcięcia do Republiki, no i, i, i, i, i, i, i, i, i strasznie, strasznie, ważny problem, e, taki przyjmują. No i trzecia różnica jest taka, że masonerii nie wolno na zebraniach loży oczywiście rozmawiać o polityce, natomiast w Wschód Wschodzie się o niczym innym nie, nie rozmawia, tylko o polityce, konkretnie jak zbudować socjalizm. No, także, także o ile masonerię traktuje dość neutralnie i nawet z pełną życzliwością, o tyle Wielki Wschód jest moim śmiertelnym wrogiem, no, z dajemnością zresztą. Na nieszczęście polityką Francji i no, niestety w Polsce rządzą właśnie ludzi Wielki czy popiera Pan nowy porządek świata i utworzenie światowego rządu? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to jakie zmiany musiałby nastąpić, aby je Pan zaakceptował? To znaczy, ja nie bardzo wiem, na czym polega ten nowy porządek świata. Jeżeli to jest to, co robią ludzie Wielkiego Wschodu, to oczywiście jestem głęboko przeciw. Tak? Tak jest? Ja może przypomnę tutaj, bo troszeczkę się w tych tematach orientuję, chodziło o to, żeby zdepopulować ludzkość, żeby stworzyć jedno światowe państwo, powiedzmy tam z bankierami, którzy by zarządzali wszystkim, jak leci. No wiem, Pan to jest duże uproszczenie. Ja przede wszystkim, jeśli ja mowa o utworzeniu jednego państwa światowego, jestem zdecydowanie przeciw, bo jak Pan wie, jestem zwolennikiem wolnej konkurencji. Jak powstanie jedno państwo, to zaniknie konkurencja między państwami. W tej chwili jeszcze jest konkurencja i jeżeli w jednym państwie jest źle, to można uciec do drugiego. Na powstanie jedno państwo, no to niestety się nie da. No, no tak, że jestem zdecydowanie przeciwny powstaniu jednego państwa światowego. Chcę, żeby były różne państwa, żeby konkurowały między sobą swoimi systemami prawnymi, prawda, finansowymi i innymi takimi. I tego typu mrzonki o utworzeniu jednego świata państwa światowego są nad wyraz niebezpieczne, albo bardzo realne. Ja podejrzewam, że nie otrzymujemy sygnałów z innych planet, a to z tego powodu, że zanim. Mieszkańcy innych planet wzięli się za komunikację między Gwiezdą, to wprowadzili ujednoliceni rządy, rządy na swojej, na swojej planecie, planecie i zginęli, bo to ujednolicenie fatalnie działa na, na rozwój cywilizacji. Natomiast yy... Czy na przykład powstanie Unii Europejskiej jest w tym kierunku idzie? Nie, niekoniecznie. Przeciwnie, to może nawet opóźnić powstanie państwa światowego, dlatego że powstają sprzeczności między Unią Europejską a Ustawami Zjednoczonymi. Także podzielenie świata na kilka czy kilkanaście bloków raczej nie sprzyja powstaniu prędzej, prędzej powstał rząd światowy, gdy było 200, 200 państw małych i niezależnych, niż gdy powstanie 7 czy 8 silnych. Także nie jestem pewien, co sprzyja się województwa światowego. Natomiast ja jestem zwolennikiem globalizacji w tym sensie, że nie powinno być przeszkód w krążeniu ludzi i, i, i towarów między różnymi. Czy tak jest w Unii Europejskiej, że można spokojnie przechodzić granice i wymieniacie towarami nie, i tak dalej. Nie, tak jest w układzie z Schengen, tak jest w europejskim obszarze gospodarczym. To jest Unia Europejska, to już jest wasze faszyc stowskie państwo, które nakłada pewne ograniczenia. Ja chcę, żeby Polska należała do Schengen, ja chcę, żeby Polska należała, no, przy pewnych do europejskiego obszaru gospodarczego, e znaczy podniesiemy do ograniczeń, natomiast jestem przeciwny zdecydowanie na przynależności do Unii Europejskiej, czyli podleganie bandzie biurokratów, która ma jedne pomysły to są ukraść jakieś pieniądze, drugie pomysły to po prostu wariackie, bo mają w głowie się bidziu, prawda? To, są, to jest manda ponieważ zdaję sobie sprawy, że nami rządzi banda wariatów kierowana przez saniaków, przez którzy na tym robią duże pieniądze. Jak, mówi, jak mówił Arystoteles, demokracja to są rządy osób prowadzonych przez hieny i to jest bardzo dobry określenie. Czy popiera Pan Stany Zjednoczone i politykę i władz? Jestem miłosikiem Stanów Zjednoczonych, ale raczej tych XIX-wiecznych. To, co jest w tej chwili już w USA, no to już jest parodia, to jest układek Ameryki dawnej. To jest tak, jak w Imperium, to już nikt o tym mówił, że jeżeli Ameryka będzie dalej tak rozwijać, to czekają los starożytnego Rzymu. No i właśnie to się dzieje. No możliwe, że od 11 września idę w dół. No, wcześniej już dawno w dół. Jak się Pan zapatruje na udział polskich wojsk w Iraku, Afganistanie, no i być może w Iranie, jeżeli tam do wojny dojdzie? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że... Ludzie są okłamywani przez polityków i dziennikarzy, którzy mówią, że Polska tam jest, bo realizuje jakieś zobowiązania wynikające z przynajmniej do NATO. Jest to nieprawda. Układ NATO mówi wyraźnie, że mamy obowiązek pomagać innym państwom NATO, jeśli atak na nie nastąpił na terenie północnego Atlantyku, włączając to wody śródziemne. Ponieważ, o ile wiemy, ani Irak, ani Afganistan nie leżą nad Morzem Śródziemnym, a już na pewno nie nad Atlantykiem, to układ NATO nas nie zobowiązuje do jakiejkolwiek pomocy Stanom Zjednoczonym. I oczywiście możemy tam posłać wojska jak najbardziej. Jestem za tym, żeby wojska gdzieś były, a nie tylko z placu, w Polsce, bo wojsko się, się wie, jak, jak nie strzelam, wojsko nie stale gdzieś brać w jakiś konfliktach, żebyśmy, ludzie nam nabierali sprawy, no? w strzelaniu do droga, zabijanie ludzi, bo celem żołnierza jest zabijanie droga. No, ale coś za coś, prawda? Nie będę posyłał ludzi gdzieś tam, jak nie mam z tego żadnej korzyści, nie? A z jakimi państwami uważa pan, że Polska powinna wejść w sojusz? No, to jest za każdym razem jest inaczej. Jak mówił Lord Palmerston 150 lat temu, nie mamy ani stałych przyjaciół, ani stałych wrogów, mamy tylko swoje interesy i w każdej chwili można zerwać sojusz z jednym, zawrzeć z drugim, wolno się tego, jeżeli. Jeżeli takie będą interesy naszego państwa, nie mam żadnych tutaj upodobań nie mam w tej materii. Mogę równie dobrze być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak i wrogiem Stanów Zjednoczonych. Mogę być sojusznikiem Chin i wrogiem Chin, przyjacielem Rosji wrogiem Rosji. Wszystko zależy od aktualnego układu geopolityki. Jeżeli na przykład Niemcy zawrą ścisły sojusz, sojusz z Rosją, no to trzeba będzie zacieśnić się stosunki z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, prawda, natychmiast. I to bardzo daleko posunięte. Prawda? No ale może warto zejść w sojusz sojusz z Rosją, żeby rozbić i sojusz z Niemcami, albo odwrotnie. prawda? Zejść sojusz z Niemcami, żeby rozbić i sojusz z Rosją. Wszystko zależy od konkretnych układów, układów, i nie można z góry powiedzieć, że będziemy kochali Rosjan albo kochali Niemców. Prawda? No to w Polsce nie muszę nawać do niekochania Niemców i niekochania Rosjan. Akurat jestem, ale również nie może być tak, że zawsze nie lubimy Niemców nie lubimy Rosjan. Po prostu powinien się kierować zdrowym rozsądkiem. Byłem w Unii Polityki Realnej i chcę prowadzić politykę realną. Zimną, cyniczną politykę realną. Co by Pan zmienił w stosunkach Polski z Unią Europejską? Nie ma stosunku Polski z Unią Europejską. Tak, jakby istniały stosunki między Mazowszem a Polską. Od 1 grudnia. 2009, Polska jest I... członkiem Unii Europejskiej i jest, to my jesteśmy Unia Europejska nie możemy z Unii Europejskiej mieć zasobów, bo to my jesteśmy również Unia Europejska. Dobrze, to może co innego, co by Pan zmienił w Unii Europejskiej? Ja bym, ja bym ją rozwiązał przede wszystkim, to jest pierwsza rzecz. Zachowałbym układ w Schengen, zachowałbym, który nie ma nic formalnie z Unią Europejską, tak mówiąc, i jak już mówiłem, większość europejskiego obszaru gospodarczego. Czyli krótko mówiąc, Europa jako wolny obszar celny i wolny obszar również dla ruchu, dla, dla ruchu ludzi. Natomiast całkowicie likwidował tę całą biurokrację, przepisy, takie śmakie czy owakie, prawda, o schodzeniu, o zabienie tyłem, prawda, takie. wszystko jest całkowicie zbędne zalecenia, dyrektywy, potworną ilość urzędników, którzy nic nie robią, to wszystko trzeba, albo, albo co gorsza robią, to trzeba po prostu zlikwidować. Jeden z czytelników zadał mi też tutaj takie pytanie, żebym panu zadał, co Pan sądzi o przestawieniu Polski na tory gospodarki wojennej i łagodnej supremacji Polski w rejonie Europy Środkowej, czy istnieje szansa na utworzenie Unii państw, państw środkowej Europy, z której chodziłyby kraje słowiańskie, bałtyckie i Węgry? Czyli to, co mniej więcej Adam Iskisał. Ta koncepcja między Morza, prawda, na razie jeszcze starsza. Ja jestem wielkim jej sympatykiem pytanie, na ile ona jest realna. Prawda? Co z Was z ze wprowadzaniem stanu tych walki yy, wojennej, to ja nie mam pojęcia, bo jeżeli wprowadzimy go z wojenną, to wszystkie te kraje uciekną od nas jak najdalej. Yy, więc yy, trzeba przeciwnie postępować, tak jak robiła to pierwsza Rze rzecz mieć bardzo liberalną politykę i wtedy się inne kraje są do nas same zapisać. Tak jak prawda. Prusy się chciały do nas zapisać, prawda. dobrowolnie mm -hmm. Litwa się przyłączyła do nas, no w miarę dobrowolnie powiedzmy. Eee, także, także trzeba, trzeba prowadzić politykę absolutnie, absolutnie. Są dwie różne rzeczy. Absolutnie jestem wrogiem gospodarki wojennej. Jest, jest to chorobliwa gospodarka nie, nie, kosztowna nie, niewydajna i niewydajna w ogóle. Natomiast y, polityka utworzenia międzymorza czy nawet takiego bloku krajów katolickich, które by obejmowało kraje Wyszehradu, czyli Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię również, dlaczego nie, być może nawet Włochy, że jeśli Włochy rozpadną, to na pewno padanie, czyli północ Włoch, prawda? Takie próby były robione przed wojną, muszę Panu powiedzieć. Dyplomacja Polska i Chorwacja jeszcze zapomniałem dodać, dyplomacja Słowenia, dyplomacja Polska i Włoska próbowały to zrobić i Niemcy to brutalnie przecięli. Niemcy, Niemcy to brutalnie przecięły, w tej chwili by tak samo próby, to był przecież Wyszehrad, prawda? To była jaka próba i też dyplomacja niemiecka bardzo starannie to stropenowała i z praktycznie zmarczył w tej chwili. Dobrze, teraz pytanie całkowicie z innej dziedziny, które nam tutaj czytelnicy zadali. Czy wierzy Pan w istnienie pozaziemskiej cywilizacji? Co Pan myśli o fenomenie UFO? Myślę, że cywilizacje ziemskie istniały i istnieją, tylko że pytanie, czy się z nimi możemy jakokolwiek porozumieć, także niespecjalnie mnie to nie interesuje. Natomiast nie wierzę, nie wierzę w to, że fenomeny UFO to jest jakaś inna cywilizacja. Ślady takiego myślenia są w książce, w książce mojego kolegi dawnego ze Zajdla, prawda, o tym. No, ale, ale ale to jest wyjaśnienie, czemu tak głupio postępują politycy, bo ktoś im każe zepnać. Ale ja myślę, że nie, że głupota ludzka jest, jest tak wielka, że potracimy to bez nacisku zewnątrz robić głupoty. Dobrze, jedna z teorii spiskowych twierdzi, że stany zjednoczone znacznie wyprowadzają w rozwoju technologicznym wszystkie państwa świata i podobno zawdzięcza to otrzymanej części dokonań trzeciej Rzeszy i kontaktom właśnie z kosmitami, ewentualnie tam z jakimiś naukowcami niemieckimi. Nie będę mówił o kosmicach, tak, natomiast naukowcy Niemiec. Oczywiście tak. No, przecież choćby Ferner von Braun, który, który jawnie pracował, bo robił, robił rakiety V2, a potem pracował dla, dla Amerykanów. Myśli pan, że znacznie nas wyprzedzają w technologii? Ale to już nie ma żadnego znaczenia. To było lat temu, 60, i już nie ma o czym mówić. E, są z Niemcami już ma w nic wspólnego. Chodziło mi o to, że. W Stanach Zjednoczonych od tego czasu powiedzmy technologia jest troszkę wyżej rozwinięta niż w Polsce. Mam na myśli tutaj tajemnice wojskowe i tak dalej. Nie, Obecne um, najnowsze samoloty amerykańskie no to z lat 70. i początku lat 80. pochodziły. Proszę Pana. No, naprawdę samoloty konstruują prywatne firmy w Stanach Zjednoczonych i mają własne badania, własne laboratoria i, i oczywiście mogą przywołać niemieckich konstruktorów, prawda? NASA pracowało przecież, czy jest z niektórymi Niemiecmi, ale proszę, ale proszę nie przeceniać zdolności niemieckich. Tak? Przypominam, że, przypominam, że bombę atomową i te podobne rzeczy to raczej Żydzi zrobili, a nie, a nie Niemcy. Nie? A czy może powiedzieć, że uczeni niemieccy też byli blisko. Przejdźmy może do kwestii banków i pieniędzy. Co pan myśli o likwidacji pieniądza, rachunki były płacone przez jakieś, nie wiem, karty punktowe, bez polityki monetarnej i walutowej. Znaczy im więcej ludzie wytworzą dóbr lub wykonają usług, tym są bogatsi. Nie no, jeżeli pan jeżeli pan prowadzi rachunki punktowe, te punkty będą po prostu pieniądzem, no Więc o czym nie mówimy. No tak, ale w chwili obecnej te pieniądze są tworzone przez debet, czyli przez kredyty. I powstaje bańka kredytowa, która coraz bardziej rośnie, rośnie i kiedyś ona no, wybuchnie. No i trzaśnie oczywiście i bardzo dobrze, będzie kryzys, obalimy wreszcie socjalizm, spokój, będzie powiesimy. Powiesimy parę tysięcy ludzi wtedy ciągle powiesić za, za to, do czego doprowadzili i nie zawaham się. Uważam, że ostrzeżenia były natomiast, natomiast yy... najlepiej zwrócić do waluty złotej, prawda? Albo, albo srebrnej, albo czegoś takiego, bo... Wtedy, wtedy, tylko wie pan, to jest, to jest bardzo złota ma pewną, pewną wadę, mianowicie, jeżeli na przykład yy, no, ktoś wymyśli, ja, ja wiem, no, nowy rodzaj, no nie zębów, ale protest opartych na złocie, no wtedy na przykład cena na złota pójdzie ostro w górę, prawda? I wtedy wszystkie rzeczy przy złocie potanieją, nie? więc to powoduje tam pewne, pewne za, za, za, zaburzenia. Yy, ale na pewno lepsze warto złota od tego, co jest w tej chwili, gdzie właściwie nikt nie kontroluje już w tej chwili kreacji pieniądza. Co pan sądzi, ja pomyślę, aby ludzie posiadali swój majątek w postaci gruntów i domów do śmierci, a po jej śmierci przechodziłby na własność państwa i był przekazana osobom, które ich faktycznie potrzebują. W pierwszej kolejności dostawałaby to rodzina zmarłego, a jeżeli by ona nie potrafiła tego zarządzać, no to innym osobom. Normalny komunizm pisał o tym. Pisał o tym w swoim Memoriale do Napoleona III, nasz największy poeta Zygmunt Habra Krasiński, że Rosja jest krajem socjalistycznym z dorożkami komunizmu i tego przykład pokazywał właśnie tak zwany MIR, bo gospodarka wiejska w Rosji była na tzw. miry, który właśnie robi dokładnie to, co pan proponuje. Ten Mir przydzielał ziemię w zależności od potrzeb. Jak rodzili się rodziły dodatkowe dziecko, to przydzielał dodatkowe, dodatkowo ziemię, nie, nie handlowało się ziemią, tylko się ją przydzielało. Pan proponuje powrócić do ta, ta, taka idea narodnicka, prawda, powrócić tego miru rosyjskiego. Nie, zdecydowanie jestem przeciwny, uważam, że, że ziemia jest towarem i trzeba nie po prostu handlować. Czy wszystko powinno być jawne i publicznie dostępne, począwszy od patentów życia prywatnego obywateli, a skończywszy na sprawach politycznych w skali krajowej i międzynarodowej? Patenty są jawne, yy, inaczej by nie było patentu, prawda? Zada patentu polega na tym, że, że patent jest jawny, bo jakby nie był jawny, to by nie było wiadomo, co jest chronione, prawda? Pewnie osobie, która tworzyła to pytanie pewnie ona myślała o tym, że były powszechnie dostępne, że każdy mógł z nich korzystać dla dobra społeczeństwa. Patentów można korzystać, tylko trzeba opłacić, opłacić tę nutę patentową i, i oczywiście trzeba wrócić do czasu, kiedy patenty chroniły przez 7 lat tylko. Potem można było się dopłacać. W 8, 9, 10, 11 roku można było dopłacać i wtedy chodziło przez 11 lat. I to wszystko. Dzisiaj są patenty trwające 25 lat, co jest skandalem zupełnym, bo to blokuje dostęp do, do wiedzy strasznie, blokuje dalszy rozwój nauki i techniki. Trzeba wrócić moim zdaniem do, do, do tego. Natomiast co do informacji o, o Ziemi, oczywiście pewnie taki system, który właśnie się już buduje, myślę, że on na w najbliższej dwóch latach się pojawi, że tam takich z Google Earth, prawda? Tylko znacznie uboższe, nie będzie tam widać drzew, nie będzie widać prawda, tej zieleni i tak dalej, natomiast będzie widać podział na, na działki. Jak się Pan najedzie i na daną działkę będzie napisane, że to jest grunt Pana Kowalskiego, prawda, klasy takiej a cena, cena jego jest taka a taka, yy, no, no, jakieś takie elementarne rzeczy o, ty, o tej działce. Prawda, dokładna granica, także gdy jak raz się napracują, to już potem nie, nie, nie trzeba nie dalej się męczyć, bo już wszystko będzie, będzie, będzie wiadome. Wtedy będzie na jaw, ile... naprawdę Pani Kwaśniewska posiada grunt w Wilanowie. Prawda? Jest Pan zwolennikiem w takim razie powszechnej inwigilacji? Nie, oczywiście, że nie. Mówimy o nieruchomościach, natomiast nie mówimy o życiu prywatnym człowieka, to powinno ja być całkowicie utajnione. Jeżeli mamy Nie chce pan chyba żyć w szkle, prawda? Że... No oczywiście, że nie. Wszystko co pan robi, to jest tutaj widoczne przez jak się Pan zapatruje na współpracę z internautami w sprawie współrządzenia i tworzenia praw? Na przykład społeczeństwo za pomocą internetu mogłoby tworzyć, zgłaszać nowe ustawy, modyfikować je, pracować, a potem władza ewentualnie by nad nimi głosowała i zatwierdzała? Każdemu można tworzyć projekty praw w dowolny sposób. Można dopisywać sobie czasopisma prawda, na końcu ustawy, coś takiego. Ważne jest jak się je uchwala, kto je projektuje nie ma żadnego szczególnego znaczenia. W normalnym kraju Rada Koronna, która by zajmowała się tworzeniem ustaw, by z wielką chęcią brała jakieś projekty sensowne z tego internetu. Prawda? To jest jakieś rozwiązanie, także, także nie ma co się, co się specjalnie szczypać, szczypać e, ani kolej wbijać w dumę. Jest to bardzo dobry forum do, do tworzenia prawa. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych powinien zostać zlikwidowany? Tak. A w jaki sposób chciałby pan ten podatek zlikwidować jako prezydent, skoro to jest kompetencja rządu? No nie, pan mi nie pytał, czy ja go zlikwiduję, tylko czy należy go zlikwidować. Należy go zlikwidować i prezydent może złożyć wniosek. Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Ten wniosek oczywiście złożę, ale uwaga, będę musiał to zrobić, dlatego że będę to zrobić, pokazując konsekwencje finansowe tej decyzji. No to, jest, to jest bardzo bardzo istotne. Zresztą, że jeśli podatek dochodowy, to znacznie wzrosną obroty, znacznie, wzrosną, a więc i VAT, prawda, będą większe wpływy z VAT-u. Więc ten podatek, bo, bo, bo VAT-u, taka sytuacja, że PIT i CIT możemy znieść. Natomiast VAT i akcyza są narzucone nam przez Unię Europejską i od 1 grudnia nie możemy nic poradzić. Tak samo jak mazowiec poradzić na podatki nakładane przez Warszawę, tak samo. Tak samo Polska nie może nic pojawić na, na, na pojedynkę przez Brukselę. Ale dochodowy możemy znieść akurat. A podatek gruntowy? Gruntowy też możemy znieść, ale ja nie jestem wolnikiem znoszenia podatku gruntowego. Uważam, że niewysoki bazę gruntowy jest potrzebny. W granicach jednego, dwóch promille. Zresztą ja słyszę projekty podatku gruntowego w wysokości 1%. To jest w ogóle coś koszmarnego zupełnie. Dwa promille to jest górna granica, górna granica podatku gruntowego, jaka powinna być. Ja, ja jestem zwolennikiem podatku gruntowego. Dobrze. I teraz jeszcze odnośnie podatków. Czy obywatele powinni sami decydować na co będą szły ich podatki? Na przykład, że 1% by szedł zawsze na obronność kraju, a pozostałe 99% na cel, który obywatele wskazali? Nie. Yy, no, oczywiście, że obywatele o tym decydują, bo wybierają posłów w tej chwili, którzy, którzy o tym decydują. Prawda? Więc w kolejnym rachunku decydują obywatele. Ale, ale ja bym się bardzo bał, że to ludzie o tym decydowali, bo zaraz zdecydowanie jakoś dziwacznie. Lud jest zupełnie nie, nieobliczalny, jeśli chodzi o pomysły w wydawaniu pieniędzy. Na przykład ja polecam panu naszą najlepszą książkę polityczną na ten temat, właśnie science fiction trochę, trochę mam na myśli, jak się pan domyśla co. No nie kojarzę. Jaka jest najlepsza książka polityczna, która pokazuje nonsens sens pozwolenia, żeby ludzie tak naiwnie o tym decydowali? Jest to Henryka Gorczmita, czyli znalego panu lepiej pod pseudonimem Janusz Korczak, książka, która ma już pierwsza. Tak właśnie by wyglądała Polska, gdyby lud mógł decydować, nam na co wydawać pieniądze. Znam książkę. Dobrze, teraz może przejdźmy do kwestii hmm, takiej. Jaką rolę według Pana powinny odgrywać w społeczeństwie kobiety, a jako mężczyźni? Kobiety powinny być kobiece, a mężczyźni męscy, no po prostu. E, czyli kobiety powinny się zajmować planiem, gotowaniem, wychowywaniem dzieci, a mężczyźni zarabianiem na życie i utrzymywaniem, utrzymywaniem domu, tak? Wie Pan, kobiety mają na przykład. Niech Pan zauważył, że komputery są robione pr przez mężczyzn w zasadzie. Praktycznie wy wyłącznie przez mężczyzn. Programy komputerowe, kobiety w ogóle nie widać. Hakerzy to są prawie wyłącznie mężczyźni. Prawda? Natomiast y, przy klawiaturze komputerów to są kobiety. Nie? Mhm. Y, I taki podział jest, jest właściwy. Nie? Także, także kobiety w tej chwili już są odciążone od, od wielu prac. Kiedyś było tak, że podział, że żelazny podział, że takie lżejsze prace nie wymagające wielkiego wysiłku fizycznego, umysłowego, również takie prace nurzące troszeczkę, to były nawet kobiety, natomiast prace wymagające takiego skupienia się wielkiego wysiłku, no to, to, to zwalano, zwalano na, na, a nie mężczyzn, to jakoś sobie tam dawali, dawali z tym radę. W tej chwili prace domowe no, stały się już tak zupełnie niedołożalne, nie, nie dzięki więc, zrywarkom, prawda? pralkom, kłękom gazowym, z lewakom dwukomorowym i innym blaskom parowym, że kobieta, która kiedyś potrzebowała 12 godzin dziennie, żeby karować w domu, dzisiaj to wszystko robi w 2-3 godziny. No i byłoby niedobrze, tym się nudziła po całym czasie, więc zwala się na nie właśnie takie rzeczy, jak przy komputerach pracują, prawda, w internecie tam się siedzą, coś robią i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I tym ty kobiety dalej się powinny zajmować. zajmować a, jeżeli, a jeżeli która chce pracować zarobkowo, poza domem, bo akurat ma takie życzenia, to niech sobie robi, jestem liberałem. Bardzo proszę. Tylko ja nie życzę, żeby system podatkowy zmuszał kobiety do tego. Ogromne podatki od mężczyzn powodują, że kobiety muszą iść do pracy, bo ich, ich mężowie zostali ograbieni z pieniędzy. Jak się pan zapatruje na równość emerytalną kobiet i mężczyzn? Proszę bardzo, zauważyć, że w większości małżeństw zarobki żony są mniej więcej równe podatkom płaconym przez mężczyzn. Proszę to zauważyć, one tylko dla dlatego pracują, że ich mężowie zostali obrabowani z pieniędzy przez system podatkowy i one, one są też będą no. Także tak, Także jak chcę dostać kobietom wybór, wybór i na przykład system podatkowy, który foruje, czyli podatku męczotowego osobistego, jest taki, że kobiety nie płacą tego podatku, chyba że pracują zarobkowo poza domem, bo wtedy płacą taki sam podatek, jak mężczyźni. A jak nie pracuje poza to w ogóle było. Nie płaci. Odnośnie emerytur wielu ludzi zastanawia się nad prywatyzacją sektora emerytalnego. Pozwolenie obywateli z obowiązku wpłaty na do ZUS-u pieniędzy. Wielu ludzi pozostałoby bez emerytur. Skąd obecnie emeryci nie mieliby wziąć pieniądze, jeżeli by ten ZUS został zlikwidowany? Płacili całe życie. Pieniądze na składki one oczywiście, wiadomo ZUS to jest jedna wielka piramida finansowa. No i teraz są problemy. Jest tylko jedno rozwiązanie tego, z którym się domagamy od 20 lat. Mianowicie, przyjęcie zasady, że w tej chwili już wszystkie, bo kiedyś jak mówił o 200%, że wszystkie pieniądze z prywatyzacji powinny iść na fundusze emerytalne. Przecież te wszystkie fabryki budowane za komuny, a często i za sanacji, a czasami za Hitlera, bo nie wiem, czy pan wie, że na przykład również za Hitlera. Generalna bo była państwem socjalistycznym i tak samo budowała państwowe tam fabryki czy państwowe na przykład, przychodnie lekarskie, to było budowane. Był był Generalna Gubernia była krajem socjalistycznym, tak samo jak salacyjna Polska, jak i obecna Polska na IPRL. Także, także to wszystko trzeba posprzedawać i pieniądze z tego muszą iść na fundusz emerytalny, bo one były kiedyś budowane za pieniądze społeczeństwa, prawda? I komuniści, komuniści ja mówię o mówią o PRL-u, Wierzyli w to, że oni ściągną z tych emerytów te składki, zainwestują w przemysł. No i ten przemysł będzie dawał takie pieniądze, że emeryci będą prawda, jak łączki w Maśle. No te inwestycje komunistyczne tam się różnie kończyły. Jedne były do niczego, drugie były, były nawet dobre. Dlaczego nie? No i teraz jak się sprzedaje tę ten, ten, ten dobrą, dlaczego nie, to trzeba te pieniądze z tego dać na fundusz emerytalny, bo one były przedtem ściągnięte od tych emerytów, prawda? I to jest rozwiązanie, rozwiązanie tego problemu, który jeszcze kilka lat jest możliwe, bo jeszcze jest ciągle bardzo dużo rzeczy, rzeczy do sprzedania. Jeszcze mamy, jeszcze mamy państwowe koleje. Wie pan, ile, ile, nie pan patrzy na plan Warszawy. bo Zobaczy, ile jest tam terenów pod, pod tory kolejowe i jak, jak to jest ogromny majątek. To jest majątek idący w setki miliardów. Same tylko, same tylko miliardów. Same tylko tereny, tereny kolejowe w Warszawie. A przecież jeszcze jest w innych miastach, już są tory kolejowe poza, poza miastami, prawda? Ogromnej ilości gruntów, gruntów szkoły, szpitale. No jeszcze, jeszcze jest trochę państwowego majątku. Z tym, że jeżeli ja teraz słyszę, że PO chce sprowadzić wszystkie szpitale, to ja się ja mówię, mu że musi bardzo dobrze w szpitale, a, a pieniądze gdzie, gdzie pójdą? Prawda? Pieniądze muszą iść na fundusze emerytalne. No, ale nie widzę takich zapędów. Pan Donald Tusk się obudził po 20 latach i jak była kampania wyborcza dwa lata temu, to powtórzył ten postulat, nasz postulat przed 20 lat, że trzeba dawać 20% na fundusze emerytalne. Tylko, że wie pan jak to jest, jak partia mówi, że wierzę, wierzę. Jak partia mówi, że daje, to mówi. No i jak, jak do tej pory nie daje na, na fundusze merytalne, no nawet tych 20%. W tej chwili <śmiech> nie już nie dawać 20%. I trzeba dawać 85% albo i całość. Jest Pan znanym przeciwnikiem zasiłków społecznych. Czy byłby Pan nadal ich przeciwnikiem, gdyby mimo szczerych chęci i ogromnych starań nie mógł Pan znaleźć pracy i nie potrafił zapewnić rodzinie bytu? U mnie punkt widzenia nie zależy od punktu siedzenia. Jak w roku 70., tam pierwszym czy którymś, chciano mnie wywalić z uniwersytetu i przyszedł przedstawiciel Związku zawodowego, żeby nas bronić tutaj przed tym, ja się dałem wyrzucić i powiedziałem, że właściciel firmy, czyli państwu w tym tylko właściwie 7 no, Mam Ma prawo wyrzucić jak kiedy chcę. I wszyscy moi koledzy zostali na uniwersytecie, bo ich w mnie a ja odszedłem. Bo po, po prostu uważałem, że, że właśnie jak, jak sobie mnie nie życzy mieliśmy, to niech mnie wyrzuca, prawda? I już. Także jak pan widzi, u mnie punkt widzenia, od punktu widzenia nie zależy. Natomiast chcę panu przypomnieć taką anegdotkę, która mówił chyba taki, pan, taki polski multimilioner, piszczek. Pan piszczek. USA. I ono, to chyba on opowiada taką anegdotę, no, prawdziwą historię swojego życia. Jak on się w tym USA tam urządził, już zarabiał, coś przyzwoicie, nawet przed kryzys. No i on stracił tam, tam pracę, prawda, stopniałem tam po paru tygodniach oszczędności. Chodził nawet głodny, no i któregoś dnia zaczepił przechodnia na ulicy i poprosił go papierosa. Ten go minął z szyderczym uśmiechem. I on mówi, że go do dzisiaj wspominam z wdzięcznością, bo jestem przekonany, gdyby on mi dał tego papierosa, to ja za kiedy bym poprosił następnego o 10 centów i zostałbym menelem. A tak minął z uśmiechem ja się zawstydziłem, wziąłem się za robotę na jakąś tam pracę, prawda, i skromną tego, ale jak go przebiedowałem, prawda, i dzisiaj jestem w menelem. Także absolutnie jestem wrogiem dawania jakichkolwiek leciłków społecznych. Mhm. Słyszał Pan o kursach szybkiego czytania. Co Pan sądzi o wprowadzeniu tych technik do polskiego szkolnictwa? Jestem za wolnością nauki i Jedne szkoły by sobie wprowadziły, drugie nie. Ja sam czytałem z kosem przez, przez stronę. Przebiegam z okiem stronę dwa razy z kosem. To jest jedna z technik szybkiego czytania. Nigdy się tego nie uczyłem. Po prostu automatycznie się tego nauczyłem sam. Znaczy, ale myślę, że to jest bardzo ciekawa idea. Trzeba by zobaczyć w praktyce, bo być może ludzie szybciej czytają, a zatem go gorzej rozumieją. prawda? Po, po, po owocach ich poznacie, jak mówi jak pismo, pismo Święte. Czy edukacja podstawowa powinna być zdecentralizowana? Powinna być całkowicie prywatna, a więc zdecentralizowana. Co pan sądzi o edukacji domowej? Czy nauczenie dzieci w domach przez rodziców lub opłacone przez nie osoby bez konieczności posyłania szkół, dzieci do szkół jest dobra? W prywatyzacji to rodzice sami decydują, czy mieć nauczyciela, czy samemu, czy, czy na pięciu gubernerów jakich stać, prawda? czy przeciwnie, zrobić klasę pięcioosobową dla dzieci. prawda? To jest kwestia rodziców i państwo nie powinno się tym mogę zajmować, bo to nie, jest, nie są dzieci państwowe, tylko rodziców. To samo myśli pan o medycynie naturalnej? To jest też sprawa prywatna. Ktoś chce, sobie, ktoś chce, chce ją niej używać. Niech się używa, prawda? Chce. Ja, ja, ja mam się na temat wypowiadać. Jak pan sądzi, dlaczego przedstawiciele medycyny akademickiej tak ostro walczą z medycyną naturalną? Nikt nie lubi konkurencji. Dlaczego w Polsce mówi się, że jest większa wolność gospodarcza i właśnie dostęp do tych alternatywnych metod leczenia, a w rzeczywistości jest całkowicie odmiennie? Gdzie jest większa wolność gospodarcza niż gdzie? Chodzi o Polskę, że wszyscy myślą, że mamy wolność gospodarczą, tak dalej, a jak... Jest, jest, jest większa niż we Francji i w Niemczech, niewątpliwie. Natomiast jest mniejsza niż na Tajwanie, czy nawet w Chinach kontynentalnych. Także, także, wie pan, no, niedługo będzie większa niż w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli dalej, dalej się porządzi towarzysz Obama, to, to będzie, będzie z Ameryki druga, druga Wenezuela. Słyszał pan o kodeksie Alimentariusie? Czym? O kodeksie Alimentariusie, kodeks żywnościowy. A, tak, tak, tak. To są też jakieś, jakieś genialne, genialne pomysły narzucania ludziom, co mają jeść. Jakie ma pan do niego stanowisko? Bo, ponieważ ja oparłem, każdy jeść to to, to, to na, na co ma ochotę z Jankiem Potasów łącznie, to, wie pan, że oczywiście jestem przeciwny wszelkim kodeksom, które tam przeszkadzają ludziom w realizacji swoich planów gastronomicznych. Czy gdyby został pan prezydentem, w jaki sposób walczył pan z tym kodeksem? No, Po prostu bym go nie podpisał, gdyby do, doszło do, do jego uchwalenia. Jakie jest Pana stanowisko wobec organizmów genetycznie modyfikowanych? Ja jestem za różnorodnością, za tym, żeby były wszelkiego rodzaju roślinki. Przeciwny byłbym tylko, żeby jakoś ustawowo je wprowadzać, na przykład nakazać używania żywności GMO. Prawda? No, ale wiem, że organizmy GMO skażają terytoria y, obszane przez naturalne rośliny. Proszę pana, rak amerykański skaził tereny Polski, w tej chwili rak Polski praktycznie wyginął, no ale co na to można poradzić? Nie ma już właściwie w tej chwili na terenie polskim naturalnych jakichś roślin, wszystkie są jakoś sztuczne no, hodowane w ten czy inny sposób no, trudno no trzeba, trzeba się z tym pogodzić, pod jednym warunkiem powtarzam, że nikt nam tego nie narzuci W takim razie dziękuję panu za rozmowę Dziękuję bardzo, do usłyszenia kłaniam się Do usłyszenia Gościem programu Rozmowy w deszczu był Janusz korwin mikke Przepraszamy za szumę podczas wypowiedzi naszego gościa, które były generowane przez Skype'a. Prowadzenie, realizacja i montaż Mauryce Habranek dla Radia Wolne Media.